W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o światło, proszę Cię o światło dla nas, dla mnie. Proszę, byśmy mogli zrozumieć, do czego Ty nas prowadzisz, do czego nas zapraszasz, do czego dajesz swoje siły, swoją łaskę. Prosimy Cię, umacniaj nas w tym czasie, byśmy mieli serca i uszy otwarte na Twoje słowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niebie święć się imię, imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bo bądź wola Twoja, jak w niebie i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Pod Twoją bronią ucieczniamy się, Święta Boża Radicielko, Naszymi prośbami Rać nie gardzić w potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód, Rać nas zawsze wybawiać, Panno Chwarebna i Błogosławiona, O Pani nasza, O redowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednę, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Dominiku, módl się Zdjęcia za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałem, trochę... Chciałem trochę skomplikować sprawę, jeśli chodzi o wierność. Przede wszystkim tą w odniesieniu do Pana Boga, naszą wierność. I pokazać, że to nie jest takie proste, jak nam się wydaje najczęściej, że sobie postanowimy, tak, będę wierny i jestem wierny. Wielokrotnie też na pewno o tym wiecie i doświadczacie tego, że no po prostu są piękne plany, piękne założenia i projekty, ale jeśli chodzi co do wykonania, na przykład jeśli chodzi o modlitwę, nie? ja też oczywiście nie jestem od tego wolny. Tak samo mam wspaniałe pragnienia, jeśli chodzi o moją modlitwę i czas poświęcony Panu Bogu, ale w praktyce jest już gorzej. W praktyce przychodzą chwile słabości i zmęczenia i mówienia, że nie, to już się nie da, nie da rady więcej, nie można się tyle modlić, przecież to są zakony klauzurowe od tego, a nie domnikanie. Są różne wytłumaczenia. Ale my mamy furtkę. I oczywiście najłatwiej mi jest scedować na moje siostry Dominikanki, które wiem, że się modlą i za mnie się modlą. No i trochę mi jest dzięki temu, że, że ja nie mogę sprostać zawsze, jakbym chciał się modlić. Ale to już zresztą odkrywa święty Paweł, bo on mówi o tym, że bardzo łatwo mu jest chcieć dobrze. Chcieć, chcieć dobra, ale z wykonaniem to już jest znacznie gorzej, że narzuca mu się zło, grzech, którego nie chce, a jednak właśnie to czyni, mimo że nie chce, mimo że chciał dobra. To też pokazuje, że jest coś w nas, że jest w nas pęknięcie, że jest w każdym z nas takie pęknięcie, które no, znacznie utrudnia wierność. I właściwie możemy sobie powiedzieć, że każdy z nas jest niewierny. Że, że każdy z nas może śmiało z ręką na sercu, począwszy ode mnie, powiedzieć to, że, że jestem niewierny Panu Bogu, że nie potrafię być wierny, no chyba, że Pan Bóg mi da tak wielki dar. Że... Proszę. No właśnie. Właśnie. Taką... Myślę, że łatwo jest nam dostrzec niewierność u innych, natomiast może trochę trudniej jest się zmierzyć z własną niewiernością i zobaczyć jej ogrom tak naprawdę w naszym życiu. Ale też myślę, warto się zastanowić nad przyczynami tego. Warto też zobaczyć szerzej, dlaczego tak się dzieje. I tutaj chciałbym też skorzystać z pomocy psychologii, skorzystać z tego że jest dużo rzeczy dobrze opisanych, dobrze nazwanych psychologicznie i to nam pomaga zrozumieć siebie i to nam pomaga odpowiedzieć na to, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Dlatego będę też korzystał z tej wiedzy, oczywiście nie jestem psychologiem, ale z tej wiedzy, którą jakoś zdobyłem na podstawie i własnego doświadczenia, i przeczytanych książek. I chcę się z Wami podzielić, bo wydaje mi się, że ona trafnie opisuje nasze doświadczenie i często rzeczy, z których nie, nie zdajemy sobie do końca sprawy, a które bardzo, bardzo nam komplikują życie i często obwiniamy się niepotrzebnie za coś, co jest po prostu normalną koleją rzeczy, że tak powiem, naszą naturą, coś, co sobie nosimy i coś, co nie musimy tak bardzo się tym przytłaczać i przygnębiać, tylko odkryć, że jest z tego wyjście. Tylko odkryć to, że jeżeli to zrozumiemy, jeżeli sobie nazwiemy, to łatwiej nam będzie szukać drogi wyjścia i dzięki Bożemu Światku ją znaleźć. I o to by mi najbardziej chodziło w tej konferencji, żeby, żeby to jakoś dostrzec. Myślę, że każdy z nas jakoś ma doświadczenie zranienia. Ma doświadczenie pewnego odrzucenia. No wy szczególnie macie. Ja może mniej, ale też, yy, też mam takie po prostu wynikające z niedoskonałości moich rodziców. Takie wynikające z różnych sytuacji, które nie są często tak bardzo winą tych ludzi. A czasami są trochę ich winą na pewno, ale nad tym nie będziemy się jakoś zatrzymywać. Tylko jakby trzeba zobaczyć, że każdy z nas przeżył odrzucenie, że zaufał komuś, Wierzył, że, że go on obdarzy miłością i został odepchnięty przy, przez tą osobę. I to jest potworne zranienie. To jest coś bardzo bolesnego, bardzo bolącego I naturalną rzeczą jest, że wytwarzamy mechanizm obronny wobec takiej sytuacji. Że nie chcemy, żeby to się powtórzyło w jakikolwiek sposób. Więc będziemy się chronić. Będziemy w jakiś sposób chronić siebie, przed, żeby taka sytuacja nie miała miejsca. Będziemy, różne są strategie takiej obrony. Można się wycofać, można być agresywnym. Można na przykład właśnie wejść i poustawiać wszystkich po kątach i wtedy mieć panowanie nad sytuacją. Albo można właśnie siąść w kąciku i żeby mnie nikt nie zauważył i żeby, żeby po prostu czuł się w miarę bezpieczny, żeby nikt mnie nie zaatakował. Są różne, bardzo różne i oczywiście bardziej jeszcze skomplikowane te mechanizmy obrony to też tutaj nie jestem psychologiem, więc nie będę tego rozwijał. Natomiast warto sobie uzmysłowić, że te mechanizmy obronne stanowią również zaporę naszą wobec Pana Boga. Że również tak jak się odruchowo zachowujemy wobec ludzi, tak samo będziemy się zachowywać wobec Pana Boga. Też będziemy uciekać na przykład przed Panem Bogiem, albo będziemy obwiniać Pana Boga za wszystko. Podejrzewać Go o wszelkie zło, które się nam wydarzyło. To jest wszystko nasz mechanizm obronny, bo się boimy zranienia teraz z kolei ze strony Pana Boga. Boimy się Go dopuścić blisko do siebie, żeby, żeby broń Boże, tak gdzieś podświadomie to czujemy, że może się wydarzyć podobnie. Po prostu mamy wdrukowane to w nas, że, że jak jest bliskość, to jest ryzyko. To jest tak potworne zagrożenie, że lepiej tego nie ryzykować lepiej nie ryzykować bliskości z Panem Bogiem. Oczywiście będziemy się modlić, oczywiście będziemy się starać, oczywiście wiemy, to rozumowo wiemy, racjonalnie wiemy, że, że czymś dobrym jest modlitwa i zbliżenie do Pana Boga, natomiast nie potrafimy tego do końca zrobić, bo jest ten lęk, który nas usztywnia, który uniemożliwia m, intymność z Panem Bogiem. Stąd bardzo często trudność w modlitwie też Trudność wytrzymania w modlitwie dłuższego czasu. Trudność taka bardzo prosta, która myślę wielu z nas się zdarza. I często sobie mówimy, że nie, no, nie tyle obowiązków, muszę coś zrobić, muszę gdzieś, gdzieś biec, to się nie da, jestem zmęczony i tak dalej. To są wszystko mogą być wymówki takie, które trochę nas oszukują. Trochę też chcemy zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, ale tak naprawdę gdzieś jest głębiej korzeń problemu. Może być gdzieś głębiej ten korzeń problemu, że że po prostu boimy się najzwyczajniej w świecie dłużej tak zostać z Panem Bogiem pobyć z Nim sam na sam to najlepiej sprawdzić, jak są jakieś rekolekcje i dłuższy czas jest na adorację dłuższy czas jest na modlitwę niektóre osoby nie wytrzymują tego po prostu muszą wyjść muszą wyjść z adoracji muszą zrezygnować z dalszej modlitwy emocjonalnie nie są w stanie znieść takiego napięcia, które się w nich gdzieś wewnętrznie wytwarza. Widziałem takie osoby, że tak rzeczywiście się w ich sytuacji działo. Chciałbym się cofnąć jeszcze trochę bardziej do dzieciństwa, do tych momentów, kiedy też każdy z nas mógł doświadczyć i myślę w jakim stopniu doświadczył zranienia ze strony swoich rodziców, co, co też nam bardzo utrudnia i co czasem uniemożliwia wręcz kontakt z Panem Bogiem na przykład z Bogiem Ojcem który, którego możemy do końca nie zrozumieć czy jakoś zniekształcony jego obraz poprzez nasze doświadczenie z naszym Ojcem ale warto właśnie powiedzieć sobie kim ma być w takim razie Ojciec jaki, jaki to jest prawdziwy Ojciec. Na czym polega rola, rola ojca? Na pewno on jest kimś, kto przyjmuje swoje dziecko, kto uznaje je za, za swoje dziecko. Tak jak to jest w Piśmie Świętym, jak wobec Jezusa Bóg Ojciec postępuje. Mówi, to jest mój syn umiłowany. I podobnie rolą każdego ojca jest właśnie takie z miłością przyjęcie dziecka. To jest podstawowe zadanie ojca, żeby, żeby po prostu przyjął swoje dziecko jako swoje własne i żeby okazał, że, że je kocha. No i tutaj na pewno już są możliwości bardzo duże zranienia. Ale kolejną rzeczą jest to, żeby ojciec pomógł wzrastać dziecku żeby był autorytetem dla dziecka. Autorytet to słowo łacińs, pochodzi z łaciny, od takiego czasownika augere, to znaczy sprawiać wzrost. Czyli jest kimś takim, kto pomaga dojść do dojrzałości swojemu dziecku. Ojciec ma taką głównie, głównie rolę. I bardzo <śmiech> bardzo Często tutaj się trochę gubimy, bo wydaje nam się, że, że ojciec to nie powinien stawiać za dużo wymagań, czyli być taki surowy jakiś. Ja myślę, że trochę jednak bardziej w tą stronę. Może oczywiście bez przesady, z pewnym umiarem, ale żeby, żeby postawił jasne wymagania. To jest bardzo ważne i egzekwował te wymagania. Inaczej, jeżeli nie będzie wymagał posłuszeństwa no to dziecko nie będzie wzrastać, czy będzie miało jakoś zaburzony ten swój rozwój. Tak najczęściej jest, właściwie chyba zawsze tak jest. Jest takie przysłowie, że, że um, brzegi są szansą dla rzeki. I to jest tak właśnie, że musi ustanowić te brzegi, jasne granice postępowania dla dziecka i wtedy ono wie, kim jest. Zaczyna rozumieć, odkrywać, kim naprawdę jest. Nie gubi się w swoim życiu, nie szuka tak chaotycznie. Musi dać mu taką szansę do tego, żeby, żeby zrozumiał, zrozumiał, kim jest. Musi domagać się w związku z tym posłuszeństwa. Posłuszeństwo, warto dobrze zrozumieć, że, że to jest domaganie się zrezygnowania z własnej woli, na rzecz kogoś innego. Czyli to jest tak naprawdę nauka miłości. Jeżeli tutaj brakuje tego, no to skąd ma się to dziecko nauczyć miłości? Jeżeli wszystko mu wolno, jeżeli właśnie jest takie bezstresowe wychowanie, jak się propaguje często, no to ono się nie, nie może nauczyć miłości. Wszystko dla niego, wszystko musi być z pępkiem centrum świata. No to jest coś, co jest fatalne w skutkach. Tutaj właśnie ta rola ojca jest, jest bardzo ważna żeby był ktoś, ja się z tym borykam bardzo często w jakimkolwiek duszpasterstwie z młodymi, jak pracuję, że oni po prostu nie chcą mnie słuchać. Oni po prostu mają to w nosie, mają swoje zdanie. Ja mam swoje zdanie, je podzielam i koniec. I, i nie ma żadnej rozmowy. Nawet żadnej, nie ma możliwości argumentacji, docierania, ale to wszystko jest jakieś korzeń tego, że oni są tego nienauczeni. W ogóle nie mają pojęcia o, o takim czymś, żeby, żeby być posłusznym, żeby jakoś słuchać tego. Nie ma autorytetu takiego, że żeby... nikt nie ma tak dla nich autorytetu. Oczywiście to jest duże uogólnienie, bo są różne osoby, ale to jest problem duży, który, który się zdarza. To jest problem tego zranienia, braku, braku ojca. Czasami, no, może nawet trochę współcześnie, rzadziej się zdarza takiego autorytarnego ojca, który narzuca z, z tak bardzo ostro, agresywnie swoją wolę i to też jest oczywiście niedobre. To też jakoś tłumi to, to dziecko. Jakoś jest zalęknione i nie potrafi potem sprostać życiu. Ja mam takie doświadczenie ze swoimi rodzicami, którym chcę się podzielić... Nie, są kochającymi bardzo rodzicami Stawiał, stawiał mi ojciec wymagania jak najbardziej. Wszystko w, w porządku, ale oczywiście nie mogli uniknąć błędów, I tak jak każdy rodzic. Mam takie doświadczenie, że niechcący wyrzuciłem zabawkę, taką bardzo, to jeszcze kiedyś w DDR-ach kupowało się, jako łódź indiańską jakoś, i, która no, była tam droga, rodzice się wykosztowali, kupili mi tą, tą łódkę. No i tak ona wpadła gdzieś tam do śmieci, jakoś się zawieruszyła pomiędzy papierami, wpadła do śmieci. Ja wyrzucając do sypu ten, ten kubeł zobaczyłem, że ona tam wlatuje. No i tragedia, bo co tu zrobić? I, no i myślę, no trzeba powiedzieć, tego, jako dziecko, że trzeba powiedzieć to, swoim rodzicom jakoś, bo i tak zobaczą, że nie ma tej łódki, więc no trudno. Jestem przyparty do muru, trzeba im powiedzieć. Powiedziałem im to i oni bardzo się zdenerwowali, bardzo się zezłościli, rzeczywiście w tej sytuacji, że, że tak to się stało, że czemu ja im wcześniej nie powiedziałem, że mogli tam pójść pogrzewać w tych świeciach wiesz, tą łódkę. Ale to, to było tak dla mnie jakoś bolesne doświadczenie, jak sobie teraz myślę o tym, że nastąpił taki pewien moment zablokowania, że ja sobie powiedziałem tak w sercu to w takim razie nic im więcej nie powiem nigdy nic im więcej nie powiem i przestałem rozmawiać z rodzicami praktycznie o takich poważniejszych sprawach potem to się przerzuciło na, na to, że, że w ogóle straciłem jakby zaufanie do yy, ludzi, którzy ma jakiś autorytet że, że też nie chciałem na przykład odpowiadać w szkole że byłem takim milczkiem generalnie, takim kimś, kto, kto nie odzywa się tak, tak uważany przez, przez wszystkich. Yy, wszyscy tak myśleli, zresztą jak powiedziałem, że wstępuję do, do Dominikanów, to mój ojciec się złapał za głowę i powiedział, ty, ty to raczej do kamedułów. No ale na przekór wstąpiłem do Dominikanów. Jakby chcę pokazać to, że, że są takie sytuacje zranienia i pewne jakieś nasze takie wewnętrzne postanowienia, które podejmujemy, takie słowa, które gdzieś są tajemniczo w naszym sercu wypowiedziane, a które sprawiają dużo złego potem nam w życiu, które sprawiają to, że jakoś blokujemy się, są takim naszym mechanizmem obronnym, który nas blokuje i blokuje właśnie w relacjach z ludźmi, blokuje w relacji też z Panem Bogiem. No i to, to wymaga uzdrowienia. Taka sytuacja wymagała w moim życiu uzdrowienia. Taka sytuacja wymagała tego, żeby no, jakoś Pan Jezus to wszystko wyprowadza. Ja się bardzo męczyłem z tym dalej, bo, bo teraz muszę stawać, głosić kazania. Kompletnie tak, no, to było <śmiech> trudne, bo gdzieś tam było to wdrukowane we mnie cały czas, że, że, że nie, że żadnych poważnych słów nie można wypowiedzieć, że to jest zbyt ryzykowne, że za bardzo się tego bałem. Znikał mi w ogóle, co miałem powiedzieć, biała kartka. Nie mogłem przeczytać tego, co sobie tam przygotowałem, napisałem. Takie straszne dla kaznodziei jakieś pauzy takie kaznodziejskie, które e, właśnie wszyscy myśleli, czy on już skończył? Czy... <głosy> <głosy> Czekali właśnie, co tam, co tam dalej. <głosy> no właśnie. Także w pewnym momencie nawet myślałem, że to mi się nie uda, że w ogóle nie będę nigdy dominikaninem, że, że nie będę głosił, że w ogóle daj, daj sobie chłopie spokój z tym, bo to, to się nie uda. Ale Pan Jezus jakoś pomału, pomału wyprowadzał mnie z tego. Dzięki też oczywiście wsparciu braci, ich modlitwie, dzięki później też takim modlitwom o uzdrowienie, które były nade mną, że teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Oczywiście jakieś tam jeszcze ślady tego w sobie noszę, Natomiast myślę, że już zasadniczo zostałem uzdrowiony z, z tego momentu czy, czy z tych momentów, które potem się oczywiście jeszcze nakładały różne inne sytuacje, które jeszcze bardziej potęgowały to moje wycofanie, to, to takie milczenie, nie, nieodzywanie się, nie zabieranie głosu, trudność z, z mówieniem, co, co zresztą dalej jakoś w sobie na pewno noszę. Także to są te momenty, które gdzieś tam z naszej przeszłości mogą być. Każdy może z Was sobie pomyśleć nad takimi sytuacjami, czy takimi słowami. Nie zawsze to wiemy. Nie zawsze to będziemy w tym momencie widzieć. Czasem trzeba prosić Boga, żeby to nam ukazał. Prosić na modlitwie, żeby pokazał takie sytuacje, takie słowa, z których chce nas uwolnić. Takie, które które nas wiążą, yy, które właśnie się wydarzyły nie z naszej winy, natomiast potem my już dokładamy swoją winę do tego, że my zaczynamy z tym współpracować. Wchodzimy w takie, yy, w taką, jak to nazwać, no jakąś. Spiralę. Spiralę, może. Czy, czy jakieś właśnie takie, no współudział, może tak, nie? współudział we wzług zaczynamy właśnie stawać po tej stronie. Że jakby przyjmujemy taką, taką postawę, że jakby prawdę o sobie. To jest prawda o mnie. Jest, no jestem milczkiem, jestem kimś, kto jest wycofany, nieśmiały i zgadzam się na to. Jestem taki, nic nie robię z tym, czy jakoś wydaje mi się, że no nic się nie da zrobić. taki muszę być. Najlepiej się wycofać, najlepiej nie, żyć sobie po swojemu i koniec. To jest już współudział, to jest już nasza współpraca, bo tak nie musi wcale być. Bóg nas zaprasza do wolności, do całkowitej wolności. Chce nam to dać, tylko właśnie, żeby konsekwentnie iść w tym, w tym kierunku. Czyli ważna jest tutaj rola Ojca, ważne jest posłuszeństwo Ojcu, ważny jest Jego, jego autorytet, dla nas, no ale co wtedy, kiedy, kiedy brakuje nam tego, wtedy, kiedy nie doświadczamy braku Ojca. Też, no, myślę, to jest w tym momencie jakoś udziałem dla Waszych dzieci na przykład. Też, no na pewno to jest bardzo ryzykowna sytuacja. Na pewno to jest coś, co może skutkować, to wiecie, na pewno w, w ich życiu pewnym no, takim brakiem poczucia własnej wartości, takim brakiem zdecydowania, takim no właśnie liczeniem się bardziej z opinią innych ludzi niż z własnym szukaniem tylko potwierdzenia u innych osób tego, co, co ja robię, jak ja robię, kim ja jestem. Właśnie to jest ten problem tożsamości, nie? kim ja jestem i cały czas jakby szukanie potwierdzenia u innych osób, kim ja jestem, czy mnie akceptują, czy mnie przyjmują, czy, czy jestem kimś dobrym, czy mi, kimś godnym mm, przyjaźni, kimś godnym relacji. Tu są te, te problemy potem w za, po tym zaangażowaniu w życie, z podejmowaniem decyzji, w ogóle z założeniem rodziny. Na pewno to wszystko, to wszystko jest, to też jest w nas, to też jest, jest w tych dzieciach. Tylko, że no, gdybyśmy na tym poprzestali, no to ciężka sprawa. Natomiast jest droga wyjścia, jest na pewno droga uzdrowienia, jest na pewno to, co chce Pan Jezus przeprowadzać. I jest to coś, co my możemy zrobić. Po pierwsze, to jest takie przyjęcie tej sytuacji, jaka ona jest, czyli w moim życiu, jeśli chodzi o moje życie o to, że na przykład brakowało ojca, czy ojciec był nie taki, jaki miał, miał być, to muszę się z tym zgodzić, że taki miał być po prostu i dzięki temu, że on taki był, czy go nie było nawet, to jestem, kim jestem. To jest jakby podstawowe przyjęcie siebie takim, jakim jestem. I to jest do, dobre, że taki jestem, że mam inne bardzo dobre cechy, może Pewnych mi brakuje związanych z tym, co przeżyłem, co doświadczyłem, ale na przykład jestem wrażliwszy na cierpienie, na biedę ludzką, na inne osoby, bardziej współczujący na przykład. I to jest coś, co się ukształtowało też pod wpływem tego cierpienia. Coś, co się ukształtowało przez to moje doświadczenie. Tak miało być po prostu. Nie trzeba właśnie lamentować, rwać włosów z głowy, że tragedia, teraz rozwalone całe moje życie, bo nic się nie uda przez to i nosić to przez cały czas ciężar tego przez całe życie dźwigać. <śmiech> nie o to chodzi. Tak miało być. Tam, gdzie jakoś wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej Rozlała się łaska, więc więcej łaski nam daje, tak możemy w to wierzyć, ufać, Pan Bóg, żeby z tej sytuacji wyszło dobro, jeszcze większe dobro dla nas, też dla naszych bliskich. Także to nie jest sytuacja stracona i to trzeba zrozumieć i takie takie założenie na wstępie, to przyjąć. No i potem, jeżeli jest możliwa jakaś rozmowa z ojcem, to ze swoim własnym, to dobrze jest tą rozmowę przeprowadzić. Dobrze też, żeby dzieci miały szansę rozmowy z ojcem, może kiedyś, kiedy będą, czy są już bardziej dojrzałe, żeby właśnie też mogły szczerze powiedzieć, co, co je boli, żeby, żeby mogły mogły porozmawiać i wyrazić to swoje cierpienie wobec, wobec ojca. Jeżeli nie jest możliwa taka rozmowa, to tutaj poleca się napisanie listu. Jeżeli na przykład ojciec nie żyje, albo nie, nie ma z nim możliwości kontaktu, no to dobrze jest napisać do niego list czy listy, żeby to wszystko, co, co trudne, bolesne, wyrazić wyrazić w tym liście, że jest to taki moment otwarcia, jest to taki moment zmierzający w kierunku przebaczenia, pojednania się z, z własnym ojcem. No i jeszcze taka jedna rzecz to jest odbycie żałoby po ojcu, odżałowanie tego ojca, którego nie było. Czyli takiego idealnego ojca, którego żeśmy chcieli, pragnęli, oczekiwali, ale niestety nie doświadczyliśmy go nigdy. Po prostu odżałowanie tego, jakoś przeżycie tego, że, że takiego nie było. przepłakanie może tego, jak ktoś płacze, czy, czy w jakiś sposób właśnie wyrażenie tego bólu swojego, że, że tego ojca nie było. I wtedy Duch Święty bardzo nas może poprowadzić, pokazać nam prawdziwego Ojca, pokazać nam Boga Ojca. Wtedy ma dostęp do nas coraz bardziej. Wtedy, tak jak czytaliśmy w Ewangelii, chyba w pierwszy dzień to było, że Jezus mówi, kto nie widzi, widzi i Ojca. Jezus chce nam pokazać Ojca. Jeżeli zbliżamy się do Jezusa, jeżeli modlimy się, to doświadczamy miłości Ojca. Jezus też mówi takie słowa jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Jezus nam tą miłość Ojca przekazuje i chce, żebyśmy jej, jej doświadczyli. Jeżeli będziecie zmęczeni, to, to powiedzcie to zrobimy przerwę. Nie chciałbym, żeby tak bardzo długo mam świadomość, że trudno też jest zachować skupienie. Przez, przez dłuższy czas teraz jeśli chodzi o mamę rola, rola mamy matki pewnie to wiecie, że to słowo hebrajskie rechem, rachanim w liczbie mnogiej to jest łono macierzyńskie ono oznacza, a zarazem oznacza miłosierdzie zarazem oznacza współczucie oznacza czułość. To jedno słowo właśnie to wszystko opisuje. Czyli to naprowadza nas na, na, na trop roli matki, mamy dla, dla dziecka. To jest właśnie czułość. To jest, to jest opieka, takie wyrażenie miłości, a też nauczenie dziecka radzenia sobie ze swoimi emocjami, też po, Poprowadzenie tak, tak dziecko, żeby ono potrafiło wyrazić swoje, swoje emocje i po prostu pokierować, pokierować nimi. I to jest, myślę, jakoś bardzo, bardzo ważna, istotna rola, rola matki. No i tutaj może, może być tak, że mama nie jest zdolna. Do okazania czułości, yy, troskliwości, że, że po prostu sama tego nie otrzymała yy, wcześniej nie, nie wie, jak boi się tego. Nie, nie, boi się jakoś tego dziecka nawet, boi się zaopiekować tak nim do końca. Nie potrafi tego zrobić. Technicznie może poprawnie wykonywać swoje obowiązki może. Być... Będą wszystko robić, co przewijać, co trzeba, ale brakuje czegoś w tym. To jest takie mechaniczne trochę wykonywanie. Czasami tak się zdarza, może rzadko, ale mm. <śmiech> tak się zdarza, że, że takie i tak mamy postępują, no, no jakoś nie potrafią inaczej tego zrobić. I co to, co to rodzi? W, no wtedy to rodzi u dziecka trudność z nawiązywaniem takich autentycznych Szczególnie jeśli chodzi o emocjonalnych relacji z innymi ludźmi. Właśnie jak miał niedostatek tej troski mamy, opieki i miłości, to, to właśnie to, to dziecko będzie się czuło takie trochę opuszczone, bo nie potrafi wejść w taką relację emocjonalną i stąd to poczucie opuszczenia, a z drugiej strony właśnie znowu będzie się chronić, jakby będzie wyglądało, że się chroni przed miłością, że, że nie, że odpycha. Te osoby, które chcą się do niego jakoś zbliżyć, jakoś nawiązać, nawiązać więź z, z tą osobą. To, to takie zranienie może też powstać jakoś w naszym życiu czasami. Jeżeli tutaj mama właśnie w ten sposób nie radziła sobie z taką okazaniem czułości nam. No i jest oczywiście coś, myślę, chyba częstsze zaborczość mamy. To znaczy, że właśnie to dziecko jest, jest dla mnie, ona zaspokaja je, jej potrzeby. I właściwie o to chodzi głównie. Oczywiście to jest jakoś podświadomie. Ale to, to dziecko jest, jest po to, żeby, żeby mama no jakoś swoje braki własne miłości y, uzupełniła poprzez nie. to będzie taka zawłaszczająca miłość, która która będzie narzucała temu dziecku własny sposób myślenia, własny sposób reagowania. Wszystko tak, jak to jest w głowie mamy, tak ma się zachowywać idealnie to, to dziecko. To jest bardzo taka sytuacja radiowca, która będzie rodzić, może rodzić właśnie znowu te dwa rodzaje zachowań. Albo bunt, taki sprzeciw, odrzucenie tego zupełne przez przez dziecko, no albo lękliwość i uległość, takie zupełne podporządkowanie się, takie bycie właśnie synkiem mamusi, coś takiego. Potocznie to, to określa. No i to rodzi, rodzi trudności w tworzeniu się takich stabilnych związków. Potem te osoby będą miały trudności. z tworzeniem takich związków, potem też z założeniem rodziny przez, przez właśnie to zranienie ze strony matki. Jaka jest droga uzdrowienia w tej, w tej sytuacji? Otóż no, najlepszą drogą jest to, żeby pozwolić Panu Bogu yy, przyjąć siebie jako dziecko, żeby, żeby umieć dostrzec w sobie to dziecko, które zostało zranione i nadal jakoś się buntuje, jakoś krzyczy w nas, żeby, żeby pozwolić, żeby Bóg się nim zatroszczył, pochylił się nad nim, żeby był taki moment modlitwy, w którym tego, tego zaczynamy doświadczać. No i dzięki temu też potem jakieś przemiany w tych naszych dorosłych zachowaniach, które są trochę odbiciem tego, co doświadczyliśmy poprzez to zranienie z dzieciństwa, właśnie, że, że też możemy być kimś, kto albo się buntuje, wyraża sprzeciw, ciągle mu wszystko się nie podoba, albo kimś wycofanym, lękliwym. Jeżeli właśnie poz, pozwalam, cofamy się w, do tego momentu zranienia i pozwalamy, żeby Pan Jezus to uzdrowił, to też zaczyna się zmieniać nasza sytuacja, zaczynamy inaczej reagować, czy chcieć inaczej zareagować w tych, w tych różnych <śmiech> sytuacjach. No i tutaj Bóg chce na pewno działać bardzo mocno za pośrednictwem Maryi, która no, jest doskonałą matką, która nie miała tego zranienia grzechem w sobie i rzeczywiście jak sobie zastanowimy się nad tym, to Maryja całkowicie potrafiła swojego Syna oddać Ojcu. Ten moment na krzyżu jest tutaj bardzo ważne. Ona się nie buntuje wtedy. Ona nie, nie krzyczy, nie lamentuje, nie, nie rozpacza, nie ucieka. Jest tam pod krzyżem i ofiarowuje swojego Syna Ojcu. To jest no, największa miłość Mamy i ona to potrafi zrobić, czyli za jej wstawiennictwem można się pomówić, żeby to się dokonało, żeby ona też pozwoliła nam to przeżyć w naszym, w naszym życiu, żeby jak, jakoś nas oddała ojcu. Coś, co, co jeżeli mama jest zaborczą mamą, to nie chce tego, tego zrobić. Jakby to dziecko jest jej i tylko jej. Nie oddaje jego nikomu, ani temu swojemu mężowi, ani też Bogu nie chce oddać. Czasem są właśnie takie sytuacje, że, że mama kompletnie nie chce puścić na przykład synka do zakonu czy, czy też do, do małżeństwa. Czy. Więc to są coraz częstsze niestety sytuacje, co pokazuje też tendencję pewną, która, która jest, że, że te niestety mamy stają się coraz bardziej zaborcze. We Włoszech, ale u nas. Mówimy też u nas. Także też przeczulam was jako mamy. Tutaj warto też to, to bardzo sobie uzmysławiać, że będzie taka tendencja, żeby trochę zagarnąć to dziecko do siebie, żeby je zatrzymać przy sobie, żeby tej pępowiny nie odciąć. a to musi nastąpić. Jeżeli dziecko ma się prawidłowo rozwinąć i być dojrzałe emocjonalnie, to musi to nastąpić. W jego życiu musi być taki mocny moment Bolesny bardzo, przyznam, że bardzo bolesny dla, dla mamy na pewno szczególnie, ale konieczny, konieczny. No niestety, tak, tak to jest. Pan Bóg tak to, tak to wymyślił. Na pewno dzieci nie są naszą własnością. Ale to Tak. Tak. Czyli co, robimy przerwę? Dobrze. Trzeba sobie uświadomić, że każde dziecko bez wyjątku jest myślą Boga, która się urzeczywistnia. Każde jest kochane nieskończoną miłością Bożą. I każdy z nas w związku z tym jest rzeczywiście ukochany przez, przez Boga. Każdy bez wyjątku, jakiekolwiek by nie miał wyświadczenia w swoim życiu, to jest ważne, żeby, żeby sobie to uzmysławiać, powtarzać, żeby też sobie mówić nawzajem, jesteś kochany przez Boga. Możemy sobie teraz powiedzieć, jesteś kochany przez Boga. Po prostu jesteśmy kochani taką bezinteresowną miłością. Tylko dlatego, że jesteśmy. Bóg chce nas całym sobą. I tą potrzebę oczywiście w sobie mamy, ale przez te doświadczenia jakoś braku, braku miłości no, poszukujemy cały czas potwierdzenia miłości od Boga potwierdzenia często też u innych ludzi. Poszukujemy tej akceptacji, o której mówiłem i to czasami właśnie rodzi pewien kłopot, który się pojawia, że zaczynamy wchodzić w pewną rolę, odgrywać coś takiego, co się spodoba innym ludziom. Coś takiego, czego oni oczekują od nas, albo wydaje nam się, że oczekują od nas i wtedy staramy się być tacy właśnie, jak ci ludzie chcą, żebyśmy byli. Czy, czy jak to jest w naszych głowach, że, że, że tak trzeba zrobić, to wtedy wszyscy będą mnie akceptowali przyjmowali. I właśnie ten niepokój, który, który jest, ten braku miłości nas do tego skłania, że powstaje pewna fałszywa osobowość w nas. I to jest to rozdwojenie, które następuje, że gdzieś głęboko w sobie Wiemy, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, że, że to nam cały czas Duch Święty podpowiada w nas. Natomiast nasze zachowania nie idą za tym. Nasze zachowania czasami są sprzeczne z tym. I to nas męczy strasznie. I to jest jakiś fałsz i zgrzyt w, w naszym życiu. I te strategie, o których mówiłem, właśnie, są takimi fałszywymi zachowaniami. Te strategie obronne są właśnie takimi fałszywymi zachowaniami, które, które sprawiają, że, że robimy coś, czego tak naprawdę nie chcemy. Robimy coś, co nie jest nasze. Coś, co jest zdradą jakby siebie. Coś, co nas gdzieś oddala od Pana Boga. Nie, nie pozwala odkryć to, kim naprawdę jestem, czy jakoś zaciera to i szamoczemy się z tym, z, z tym w sobie. To jest tak no i tutaj rodzi się pewien bunt. Rodzi się w nas sprzeciw wobec tego. Rodzi się takie odrzucenie. I czasem to idzie w tym kierunku właśnie, że, że skoro tak, to odrzucam w ogóle wszystko Pana Boga nie chcę mieć z Nim za wiele wspólnego. Czy, czy po prostu złoszczę się na, na to, że tak nie wychodzi. I jakby ta agresja we mnie powoduje to, że jakiś grzech popadam. Następuje tak zwana kompensacja tego stanu, czyli jakieś uzależnienie, które może na chwilę trochę mi złagodzić ten ból, który w sobie noszę, to, to, to, co się tam we mnie fałszywego wdarło, to, co powoduje taki zgrzyt i pewne napięcie, które się we mnie rodzi, które narasta, narasta, narasta i w pewnym momencie właśnie dochodzi do, do tego, że no nie, to już dalej się nie da, do takiego roz... Rozluźnienia, rozładowania tego napięcia, i to jest ten moment taki kompensacyjny. I to każdy może mieć różne bardzo, yy, bardzo rzeczy. No, te wszystkie uzależnienia, które, które znamy, alkohol, na pewno seks, też yy, jedzenie jedzenie zakupy, wszystko. Komputer. <słyski> No, Niektórzy też zbierają różne rzeczy. No. Ale tak porodliwie, także wszystko z ulicy. Nie? nie chodzi o zbieranie znaczków, ale nie chodzi o hobby, tylko, tylko takie zbieractwo natrętne. Które... Mamy tych masek na różną okazję. Masek? Masek <tysk> A w sensie psychologicznym? Myślałem, że takie zbieranie masy. Nie, nie, nie, nie. Tak. tak, myślę, że warto się zastanowić, jakiej strategii my używamy, żeby przetrwać. Żeby ten, znieść ten fałsz, który się wdarł w nasze życie. Ważne jest, żeby nad tym się zastanowić. Z czego to się jaka jest przyczyna, z czego to się rodzi, bo wtedy jest możliwe no, postępowanie od, w, w kierunku uzdrowienia, w kierunku naprawy tego, jakaś no, chęć uleczenia tej, tej sytuacji. No to też te strategie, no jeszcze to, to znamy dokładnie, strategia projekcji na przykład, która, która jest, że jeżeli dziecko. Yy, doświadcza jakiś Jest coś zakazane. Zakazane ma jakieś uczucia, jakieś y, zachowania pewne. Y, Zostają mu zakazane. On wie, że to jest złe, a jednak w sobie tego jakoś doświadcza. To często właśnie, żeby yy, sobie użyć to widzi te... te to, co jest zakazane w kimś innym. Projektuje na, na tą osobę, że, że tego nie może z siebie jakby te, tej emocji wyrazić, czy, yy, czy tego yy, jakoś wypowiedzieć, to, to nazywa to u innych osób. I to potem się powiela też w naszym życiu dorosłym, że to, co jest zakazane w nas, a my mamy to w sobie, no to widzimy u innych bardzo chętnie, bardzo szybko. Rozpoznamy te, te wszystkie wady, te wszystkie niechciane. Rozpoznamy właśnie u tych osób. No i to jest ta belka, którą widzimy w wokół brata, a drzazgi... znaczy u siebie o, belki o, nie... <laughs> to, jest, to jest właśnie to jest ta drzazga, którą widzimy w oku brata, a swoim oku belki nie dostrzegamy. No to jest bardzo często może tak być, że, że to jest problem też w nas, niechciany problem, taki, który przerzucamy na, na inną osobę. Trochę podobne, ale troszkę czymś innym jest przeniesienie. To jest w odniesieniu do osób ważnych w naszym życiu, który, od których doświadczyliśmy czegoś złego. Na przykład ojciec był kimś takim brutalnym wobec nas, kimś, który no, na przykład nas bił i agresywnie się zachowywał wobec, wobec dziecka, to przeniesienie w tej sytuacji by polegało, że, że tą złość, której nie mogę wyrazić wobec ojca, nie mogłem nigdy, przenoszę na osobę inną, na, na tą, która jest słabsza, której mogę wyrazić, na którą mogę wyrazić złość, agresję i wyrażam to wobec niej, ale to jest gdzieś podświadomie właśnie to odreagowanie jeszcze tego, co się wydarzyło w przypadku mojego ojca, co jest niezaleczone, co cały czas jest jeszcze we mnie i takiej strategii obronnej wtedy używam, że wyżywam się na, na byle kim, kimś, kto słabszym kimś, kto nie będzie, nie, nie wyciągnie konsekwencji wobec mnie za to. To, to jest taka, taka sytuacja, która też no, jakoś się zdarza w życiu. Niekoniecznie. Ojciec nie, musi być tą osobą agresywną. Niekoniecznie. Może być matka. Coś. O, to. Ja mówię trochę stereotypami. <głosy> <głosy> Albo, no, trzeba jakoś to nazwać uogólnić trochę. Wiadomo, że, że życie jest bogatsze. Też no, nie jestem w stanie przedstawić wszystkiego i nawet nie potrafię przedstawić tych wszystkich sytuacji to już jest bardziej praca może dla psychologów. Ja tylko sygnalizuję, że, że takie, takie rzeczy są, które, które nam utrudniają, utrudniają funkcjonowanie i wierność w ogóle. Wierność, no, o której przede wszystkim mówimy, Panu Bogu, ale to wszystko jest bardzo powiązane właśnie z wiernością naszą wobec, wobec ludzi. Nie można tego tak wszystkiego porozdzielać. Pan Jezus mówi, że prawda was wyzwoli. I to rzeczywiście ważne jest, żeby do tej prawdy w swoim życiu dojść. Ważne jest, żeby siebie zrozumieć, dlaczego ja w ten sposób się zachowuję, a nie w inny. Skąd te mechanizmy się we mnie zrodziły. No i właśnie Coś dalej z tym zrobić, żeby odzyskać to swoje głębsze ja. Żeby odkryć bardziej to, kim ja rzeczywiście jestem. Żeby odkryć swoją tożsamość. Żeby nauczyć się, żeby wejść w taki proces odrzucania tego, co, co fałszywe, tego, co co czyni z nas takimi niewolnikami pewnych zachowań nieautentycznych, nieprawdziwych, które wdarły się, podkreślam to jeszcze raz, bez naszej winy. To, to nie jest nasz grzech. Ten moment sam na początku, który się wydarzył, tak jak ja opowiadałem, to, to, to nie był mój grzech. Taka reakcja dziecka, po prostu spontaniczna reakcja, ale y, następuje potem, jak już dochodzę do, do pewnej dojrzałości, refleksji nad tym, następuje mimo wszystko pewna, pewna współpraca z tym złem, które się wydarzyło z mojej strony. Pewne zaczyna się często uwikłanie w grzech, że, że samo to, sam ten mechanizm nie jest grzechem, bo no, po prostu jest niezależny od naszej woli najczęściej w tym momencie no, to są spontaniczne zachowania, które powtarzamy, tylko, że na, na ich bazie, właśnie to narasta w nas, tak jak mówiłem, na ich bazie rodzi się coś, co jest grzechem. Właśnie często te nałogi, które, które wpadamy, czy, czy jakieś zaczynamy żyć w, w kłamstwie, jakby coraz bardziej świadomie wchodzić w, taką, w takie kłamstwo, to, to już jest materia spowiedzi. Tu już, już taka, zaczyna się granica, zaczyna, zaczynamy ją przekraczać. Pewien moment jest nieświadomy, pewien jest moment, że to wchodzi w, w nawyk, w takie, takie postępowanie, ale do pewnego momentu. Z czasem sobie to uświadamiamy, z czasem jakby Pan Bóg nam pokazuje, że to jest niedobre. Że trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli tutaj machniemy ręką, jeżeli będzie lekceważenie z naszej strony, nic nie robimy, no to to już niewątpliwie jest nasz grzech, nasze zaniedbanie. No i jest też pewien taki moment tajemniczy współpracy z naszej strony. Jest też tak, że, że chętniej często zrzucimy winę na, na rodziców, właśnie na różne sytuacje, na inne osoby, że no musieliśmy się tak zachować, a nie inaczej, musimy w związku z tym tak się zachowywać. A nie inaczej, bo tak, tak zostaliśmy dotknięci, to nas tak zabolało. Tylko właśnie, to jest też niebezpieczeństwo pewne, że nie musimy do końca, nie jesteśmy wolni, dostajemy dar wolności od Pana Boga, nie musimy zawsze tak samo postępować, nie musimy yy, tak reagować. Mimo czasem silnych mechanizmów, które są, nie zawsze jest tak, że, że musimy to powiedzieć. Nie, nie zawsze. A im bardziej zyskujemy świadomość tego, że tak jest, im bardziej chcemy to zmienić, tym właśnie bardziej się wyrywamy z tego, co, co złe, co zakorzenione jakoś w nas. I tu jest też potrzebna praca i tu jest nasza jakaś moralna odpowiedzialność za te nieautentyczne zachowania fałszywe, które wdarły się w nasze życia, które domagają się zmiany i to jest na pewno długotrwały proces takiego zaczynania od nowa swojego życia, takiego, takiego zmieniania y, rutyny, zmieniania zmi, zmi, tych, tych nie zachowań. No, no. Nieustannie. Właściwie każdy dzień tak naprawdę to jest rozpoczęcie od nowa. To jest ciekawe, ale tak powinno się zaczynać. Jakby, jakby to jest nowy dzień, żyję od nowa. Nie, nie muszę cały czas tego bagażu Dźwigać tego, co się nie udało, tego, co tam było, tego, co się, co się wydarzyło. To się stało, się nie odstanie. Można bardzo fajnie funkcjonować zupełnie inaczej. Yy, tak. Stąd też no, ważna jest nasza prośba do, do Pana Jezusa, żeby On nas wyzwolił z grzechu i z, również z tych pęknięć psychicznych, które, które są. No i to zrozumienie, że, że nie tylko jestem ofiarą, ale też grzesznikiem. Jestem kimś, kto, kto grzeszy pod wpływem tego zranienia. No, też właśnie współpracuje z tym, yy, z tym grzechem. Stąd też coraz bardziej uświadamiamy sobie, że jest też potrzebne to, żebyśmy, to my poprosili o wybaczenie, nawet naszych rodziców. Poprosili o wybaczenie przede wszystkim za to, że skreśliliśmy im, że, że powiedzieliśmy, że oni byli beznadziejni, że czy, czy w jakiejś konkretnej sytuacji byli zupełnie beznadziejni. Nie daliśmy im żadnych szans w tej sytuacji, a bardzo często oni nie mogli inaczej też się zachować, bo nie, nie mieli tego wcześniej, nie, nie dostali, nie wiedzieli jak to zrobić zupełnie i po prostu my tak łatwo ich skreślamy. Siebie w ich miejscu tak łatwo byśmy nie skreślili. Tak szukalibyśmy coś dobrego, szukalibyśmy jakiś na obronę argumentów wobec, wobec siebie, dlaczego wobec naszych rodziców nie szukamy, czy, czy czasem rzadziej szukamy. I to jest potrzebne, żeby zrozumieć, że, że jest taki, taki moment w nas, że jakby zabijamy jeżeli ktoś nas skrzywdził, to my zabijamy tą osobę duchowo w sobie, że po prostu jest beznadziejna i nie chcemy z nią mieć nic więcej do czynienia. I to jest nasz grzech. To jest coś bardzo, bardzo niedobrego. I. Proszę? Nie tylko osoby. No właśnie. No tutaj jest potrzebne no, na pewno zrozumienie bardziej tej tej osoby. Bardziej jej przyjęcie i dostrzeżenie szerzej, że, że może w tej sytuacji rzeczywiście była beznadziejna, nie, że nie potrafimy nic znaleźć <śmiech> dobrego, ale że mimo wszystko to jest moja mama, to jest mój tata, to jest ktoś, kto dał mi życie, ktoś, kto no może zawiódł, ale nie zawsze we wszystkim um, należy go potępić. nie zawsze um, po prostu jest taki beznadziejny, jak go widzę. Że to Pan Jezus daje nam inne spojrzenie na, na tą osobę. Bardziej spojrzenie, takie, które jest Jego spojrzeniem, które chce ocalić, które chce uratować tego, tego człowieka. Dostrzec dobro w nim, bo każdy każdy bez wyjątku, nawet najgorszy, najgorszy, jakim sobie możemy pomyśleć zbrodniarz mm, i ma w sobie dobro. Ma w sobie coś, co jest jego życiem, coś jest darem od Pana Boga. Coś, co no, bardzo często jest przytłoczone przez to zło, co jest no, bardzo zniekształcone, bardzo mało widoczne, ale jest. Jest, no i teraz kwestia, czy chcemy się do tego jakoś dokopać, chcemy to Odnaleźć. No to są pewnie też doświadczenia rozmów z jakimiś kryminalistami, z, z więźniami, którzy no wydawałoby się, że to już nie ma co rozmawiać. Nawet z nimi okazuje się bardzo często, że pod takim przykryciem, bardzo mocnym przykryciem, grubą skorupą, gdzieś znajduje się człowiek wrażliwy. Miałem taką sytuację, że pojechaliśmy do, do więzienia to wyniknęło z rozmowy z, z młodym człowiekiem, który miał ojca w więzieniu no i pod wpływem rekolekcji on chciał się pojednać z ojcem, ale mówi, że nie ma kompletnie siły na to, żeby już wiele lat go nie widział po prostu się z nim nie, spo, nie spotykał wymazał go ze swojego życia i teraz co, ma tak przyjechać porozmawiać, wiedział że też ojciec no Jakieś zarzuty wobec niego. No była to trudna sytuacja. Zaproponowaliśmy jeszcze z takimi misjonarzami, że pojedziemy z misjonarzy z Brazylii, z tej wspólnoty przymierza miłosierdzia, że pojedziemy tam do więzienia do, do ojca i spróbujemy im pomóc się pojednać. I ta rozmowa na początku wyglądała dramatycznie, bo facet był naprawdę taki twardy twardzy, z tatuażami taki... no.. W ogóle nie drgnął mu żaden mózgu, taki zero emocji. Tak po prostu mówił ostro wobec syna, zarzuty różne do niego. Ten, ten się wkurzał i tak było między nimi kompletne nieporozumienie. Jakby ja sobie myślałem, nie, to już w ogóle nic się nie da z tym zrobić. To oni po prostu nie są w stanie ze sobą rozmawiać. Może innym razem przyjedziemy, a może dajmy sobie spokój na razie, na razie z tym. Yy. Taki misjonarz jeden, Rafael, nagle powiedział coś takiego do niego, że, że Pan Jezus jest z tobą i był zawsze. I nawet wtedy, kiedy ty musiałeś być taki twardy w tym więzieniu, żeby cię nikt nie skrzywdził, to on wtedy bardzo mocno był z tobą. Tak, tak prosto mu zaczął mówić o Panu Jezusie. I coś nagle pękło w nim. To po prostu to, to było na twarzy widać. Nagle on po prostu wszystko mu zaczął chodzić na twarzy. Rozsypało się jakby ta, ta jego skorupa, ta jego twardość. On zaczął płakać, ale tak płakać, szlochać, że po prostu to był szok. On nie, nie potrafił powstrzymać tego. On całym sobą tak łukał, tak, taki facet wielki, po prostu trząsł się cały. <tłuk> Musieliśmy powiedzieć po papier, to bo nie, nie mieliśmy chusteczek. Całą rolkę tego papieru tam zużył. I, i, I to był moment przełomowy. To był moment taki, że go trafiło po prostu. On, on pękł. I pojednali się długo, żeśmy się ściskali tam wszyscy, płakali wszyscy razem w tym, w tym więzieniu. Także niesamowita sytuacja, nie? że, że jakby Coś, co wyg wyglądało beznadziejnie zupełnie na początku, okazało się zupełnie czymś innym. Okazało się, że Pan przygotował to zupełnie, zupełnie, inaczej poprowadził to. I mało tego, to oczywiście była sytuacja taka, że oni się rozeszli, w, tam było małżeństwo, ale właśnie przez to myślę zbijaństwo tego tego mężczyzny. Oni się rozeszli z, z żoną i z tego, co, co wiem teraz, to też Pan Bóg jakoś zbliżył ich do siebie. To nie wyglądało też tak prosto, bo to oczywiście ta, ta żona, to też wcześniej jak z nią coś tam rozmawiał, to już nie ja, to, to mówię, że absolutnie nie ma takiej możliwości, że oni nigdy nie będą razem już mieszkać, że po tym, co on zrobił, to ona sobie nie wyobraża. On w ogóle nie chce na niego patrzeć. I, I był taki moment, ja też w, w tym uczestniczyłem, że, że byli razem na rekolekcję, ale siedzieli zupełnie, bo on się nawrócił mm. <laughs> przez to wszystko, całe wydarzenie i zostali obydwoje zaproszeni na rekolekcje i przyjechali na nie. Ale nie rozmawiali ze sobą zupełnie, tylko siedzieli w przeciwnych kątach sali w ogóle nie patrząc na siebie. Już jako siedział to? Tak, on już wyszedł z więzienia, on tam jeszcze jakąś miał kochankę, yy, tam, no, Całe perturbacje. I nie. I po prostu jak widziałem, siedzieli i w ogóle myślałem sobie, podejdą do siebie, nie podejdą, w ogóle nie podeszli do siebie, w ogóle nie rozmawiają, nie spojrzeli na siebie nawet, ale po jakimś czasie się po prostu spotkali, bo też te rekolekcje do tego jakoś tam prowadziły do takiego pojednania i oni teraz z tego co wiem rozmawiają ze sobą, myślą o tym, żeby, żeby zejść zejść się razem. Jeszcze to chyba się nie zrealizowało, bo to jest w innym mieście, nie w Szczecinie, więc ja tak do, do końca tego wszystkiego nie wiem, a tak co jakiś czas te informacje do mnie tam docierają. Ale wszystko jest na dobrej drodze, że, że oni, że, że tam na pewno już bardzo dużo się w sercach ich dokonało, że, że przebaczyli sobie, no i właśnie szukają takiej, takiej drogi razem. Czyli od tego jednego momentu jakby to niewiarygodne jest, że, że ten moment, ona jak usłyszała, że, że syn wybiera się do ojca do więzienia, to nie chciała z nim rozmawiać w ogóle. Wiedziała, że absolutnie, masz tam nie jechać, to jest bez sensu, że ten człowiek cię zniszczy. Ona tak, tak mówiła, tak była nastawiona do niego, a teraz, teraz jakby odkrywa zupełnie innego, nowego człowieka. Niesamowite. Od tego momentu właśnie tego jego pęknięcia, jakby przemiany, yy, całe zaczyna się układać, jakby widzę, że to Pan Bóg układał, że to było niemożliwe zupełnie, to było zupełnie nierealne. Jakby, jakbyście stanęli teraz przed tym człowiekiem w tam więzieniu, to nie wyobrażalibyście sobie tego, no, w najśmielszych wyobrażeniach, że on jest w stanie odbudowywać to wszystko, co, co zrobił nie wyglądał na takiego człowieka. Naprawdę. No, tak. Wy też kiedyś nie wyglądał. Nie, wy to jesteście przy nim, to po prostu bardzo grzeczny. No, tak. ja nie, nie, nie, żona mu tego nie wymówiła. Żona raczej nie. Żona nie, nie była w stanie się no. za niego mówić. Nie. Ra, może inni ludzie, może bardziej dzieci chociaż dzieci też nie bardzo bo to tak. no może ja też nie wiem to to to by... to nie wiem to była też myślę konsekwencja tych wszystkich właśnie tak działania Pana Boga, że, że były te rekolekcje najpierw syn przeżył bardzo mocno i, i właśnie doszedł do tego, żeby chciał to zmienić i tak uruchomiło to takie domino jakby wystarczy jedna osoba ja, nie, no, ja wystarczy no, ja no właśnie, wystarczy zmiana. w życiu zresztą sami do tego doświadczamy. No. Ja, jak ja kiedyś rozmawiałam z siostrami, z tam wszędzie ratunku szukałam, to mówiłam, że może być, bo mojego mojego węża, może było i Boga. a jedyna sama powiedziała, że tak nie jest, nie? Ja bym się bez sensu się modlić. Co, co, to jest. A wśród, tak, nie jest coś bez Coś takiego powiedziała, że e, trzeba się modlić, bo dlatego, że może być taki moment w życiu tego grzesznika, <śmienicza> <śmienicza> że on się odpoczywał kiedy się kiedyś wtedy wstrzelił ze swojej łaski. No stąd tak. Coś takiego tak. Jest okazja. Bo to, to jest to tym, no bo to, to my blokujemy. I jak ktoś wróci do Pana Boga, to on może zupełnie w innym interesie ale też wyrócił, nie? I wtedy po prostu Panu wymożeć. To, to, to wygląda tak, że, że my rzeczywiście jesteśmy nieprzemakalni dla Pana Boga, jakby się od... Gruboskórny. Nie, nie robiłem, nie? Ja... O, co jest Wiemy, co do nas mówi. Ale dzięki właśnie warsztatowi, bo wcześniej może to tak nie padało. No ja zdaję sobie sprawę, że to trochę trzeba przerobić jakby na, na własnej skórze, ale pokazuje... <stutek> Trochę mechanizmy, jakie, jakie są, do, do czego Pan duch nas zaprasza. Tak, jak w nas uzależnionych, to jest poznawanie się jakiejś półsłupki, tą drogą, w której nie zajmujemy się do Mhm. Właśnie, no. Wczera, bo z powrotem nie będziemy w sobie i nie możemy iść do tego. Nie możemy. <tuszynka> tak, to była dygresja, tak naprawdę. Oraz to jest trochę w trzecim, <grym> to Czyli no, to, co mówiłem, że, że działanie Pana Boga no, zmierza do tego, że chce nas doprowadzić do, do wybaczenia, do, do pojednania, do uzdrowienia też naszego wewnętrznego, bo to jest wszystko powiązane ze sobą. Czyli jakby te, te mechanizmy obronne muszą prysnąć. Muszą zostać przez Boga przezwyciężone w naszym życiu. I tutaj na koniec przypomnijmy sobie tą Ewangelię o świętym Piotrze. On składa taką obietnicę Panu Jezusowi, że odda swoje życie za Niego. To no jest taka obietnica, właśnie, którą można porównać do obietnicy małżeńskiej, że do śmierci właśnie oddaje życie Panu Bogu w tej osobie. No i co się dzieje z Piotrem? Nie za bardzo. To, to wygląda w jego życiu. Można stwierdzić, że to taka pochopna. Właśnie, że był taki porywczy i tak w emocjach, emocjonalnie wyraził to raptus po prostu. No i co on? Nie może, nie może się podpisać pod tym, bo, bo po prostu była jakaś służąca tam przyszła i zapytała, czy ty jesteś jednym z jego uczciów. Nie, nie jestem. Nie. W ogóle wypiera się ten, który rzekomo miał życie oddać, nagle się przeraził służącej. Nie fajnie. <śmiech> no nie fajnie właśnie. I można powiedzieć, no bez sensu takie te obietnice też w naszym przypadku na przykład. Bez sensu trochę to, że no co do końca życia, ale przecież wiemy, jacy jesteśmy. Wiemy, że, że ludzie są sławią, że ci, co zawiedli, jakoś bardziej tego doświadczają. No ale my też jakoś tam się dołożyliśmy na pewno naszą cegiełkę do, do tego wszystkiego. Tylko, że trzeba prześledzić dalej tą historię Piotra, że ta obietnica jego złożona nie była taka bez sensu całkowicie, że, że doprowadziła go dalej do czegoś że rzeczywiście po zmartwychwstaniu Pan Jezus z nim rozmawia i przeprowadza takie uzdrowienie Piotra. Przeprowadza przez te pytania, czy Ty mnie kochasz? I przez Jego potwierdzenie, że kocha trzykrotnie, tak jak trzykrotnie się zapiera, że przeprowadza Go przez taką drogę naprawy tego, co, co się dokonało, że, że ta obietnica Piotra, złożona, jest przyjęta przez Pana Jezusa. On wiedział, że on jej nie dotrzyma. Wiedział, że... Bo sam, sam mu o tym mówi przecież, że, że, że zanim kogoś zapieje trzy razy się nie zaprzesz. Yy, ale wiedział też, że to nie jest koniec świętego Piotra. Że on będzie żałował, że będzie yy, doświadczył skruchy, skruchy serca, będzie płakał. Yy że się zaparł i będzie chciał to naprawić i zostaje na nim zbudowany kościół na skalę. I też zauważcie, że, że w tym jego zaparciu się, te słowa też tutaj są, są ważne. To, co on mówi, nie jestem. Jakby zaprzecza swojej tożsamości. To, to, to jego zaparcie jest jeszcze głębsze niż, niż mogłoby się wydawać. Nie jest tylko takim chwilowym jakimś tam lękiem, ale jest jakimś zaparciem się siebie. To co też, też mówiłem o tym, że, że właśnie czegoś takiego doświadczamy poprzez te nasze zranienia, czegoś takiego, że nie, we, nie wiemy kim jesteśmy, że jakby że, Jezus nas prowadzi do tego, żebyśmy odkryli rzeczywiście naszą tożsamość, również przeprowadza nas przez takie sytuacje jakiegoś zaparcia niewierności, żeby nam pokazać, czemu mamy być wierni. Jak, jak, jak ważna jest ta wierność, żeby nam pokazać, że to, tą wiernością tak naprawdę wyrażamy to, kim jesteśmy. Bo jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boże, a Bóg jest wierny. Jeżeli mamy być wierni, to musimy ten, coraz bardziej w sobie odkryć obraz, obraz Pana Boga, który jest, który jest wierny to jest nasza prawdziwa tożsamość, jako dzieci Bożych, jako kogoś, kto, mm, kto no, gdzieś tam głęboko w sobie, w sobie nosi to, kim jest Pan Bóg, yy, że, że jesteśmy rzeczywiście do Niego bardzo podobni i jesteśmy w stanie, odwołując się oczywiście do tego podobieństwa, być wierni, odwołując się do Boga, do Jego wierności, nie do naszej własnej, bo sami często właśnie nosimy w sobie ten, ten moment zaparcia się tego, kim rzeczywiście jesteśmy. I Pan Bóg przyjmuje Jego obietnicę, bo na koniec tam w Ewangelii świętego Jana, na koniec są takie słowa, że już dokładnie chyba nie pamiętam, ale w każdym razie, że które mówią o tym, że, że Piotr odda swoje życie za Pana Jezusa. To by można było znaleźć, to jest Ewangelia św. Jana, 21 rozdział na końcu. Po tej rozmowie właśnie przy ognisku, po tym wyznaniu Piotra, że, że kocha Jezusa, Jezus mówi Jezu, yy. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do Niego, pójdź za Mną. Jezus konsekwentnie przyjmuje tą obietnicę Piotra i podobnie że tą naszą obietnicę konsekwentnie przyjmuje i, i właśnie mówi, że, że tak to rzeczywiście się stanie. I to jest to, kim jesteśmy. To jest nasza tożsamość. I do tego nas zaprasza Pan Bóg, żeby ją, ją na nowo odkryć, żeby się nią nawet ucieszyć, żeby ją przeżywać tak dobrze, dobrze przeżywać w swoim życiu. I tego chciałbym wam przede wszystkim życzyć. Byście coraz bardziej odkrywali to, kim jesteście, jak bardzo jesteście kochani i do czego was Pan Bóg zaprasza i że przyjmuje tą waszą obietnicę i ona będzie owocna. Będzie bardzo, bardzo owocna dla was, tak jak była też owocna w życiu świętego Piotra trudne. No, to jest. Ale to właśnie po to, żeby. Żeby nie liczyć na siebie. Nie? Po to, żeby jakby zrozumieć, że sam, sam nie mogę tego zrobić. Nie? Tylko z Bogiem. Inaczej to, to nie ma sensu. Tylko to nie jest teoria, to jest praktyka. Możemy skończyć, chyba że jakieś są uwagi, pytania. A, ale to już pół godziny do mszy zostało. Także... Muszę się wyciszyć. Tak? No, można trochę się rozluźnić jeszcze. <laughs> także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.